Już, już wyłącz, bo to się A ja Już entuzjazm nie nie się mierze. To. to do usłyszenia później. <laughs> Perfekcyjnie, naturalnie. Zjaż mi tajemniczy znajdziesz na micropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. sobota, 4 maja 2019 roku. Słuchacie właśnie 236 nawiedzanego podcastu na blogu Nepolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Cześć wszystkim. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na no właśnie, jakby to ująć, myślę, że najprościej było powiedzieć, że na relację nagrywaną na żywo relację z Pyrkonu 2019 i w pewnym sensie tak jest, ale muszę już teraz zaznaczyć, że my absolutnie my, bo byliśmy tam większą ekipą, nie aspirowaliśmy do omówienia całej imprezy i to dzisiejsze nagranie jest troszkę hermetyczne. Wiecie, ciężko jest omówić w jednej takiej nawet godzinnej czy dwugodzinnej audycji konwent na miarę kapitularza co dopiero Kopernikon. A pychon to już jest w ogóle coś, co jest nie do ogarnięcia w jakiś taki zgrabny sposób Sposób. Nie da się tego krótko omówić, zwłaszcza, że my nie zaliczyliśmy pewnie nawet 5% atrakcji na całej tej imprezie i ja nie przesadzam z tymi 5%, a tak jak mówię, byliśmy tam większą ekipą, bo pojawiliśmy się prawie całym Konglo. Tak, był Mando, był Jerry, byłem ja, bo Gusia też miała być, ale niestety się nam pochorowała bidulka. I nie dojechała. Był Paweł Mateja i była Agnieszka Brodzik z Karpę Noctem. Spotkaliśmy się z ekipą z Masy Kultury, z Michałem Kowalem, Szymusem, Adamusem. Postaliśmy sporo osób na miejscu. Byli nasi słuchacze. Pozdrawiam Michała z tego miejsca oczywiście serdecznie. No i masa też różnych znajomków, nie tylko z tego naszego podcastowego środowiska, ale też i z innych fandomów. I nie tylko. No i tak naprawdę, nawet jakbym wszystkich absolutnie przepytał o wszystkie możliwe tematy, to by nam nie powstał taki obraz całościowy, a cały czas coś bardziej hermetycznego, subiektywnego. I ostatecznie właśnie ten dzisiejszy 236. nawiedzony podcast jest czymś w rodzaju wpisów w pamiętniku, nie wiem, audiologa zgryzwanej życiem, że się tak wyrażę. Jest to ciąg tam konwersacji, rozmów na totalnym spontanie nagrywanych, gdy akurat udało mi się złapać kilka osób, miejscu, dający nam kilka spojrzeń, kilka różnych spojrzeń na tę samą imprezę, ale właśnie my w sumie mieliśmy podobne podejście wszyscy w tym roku, żadnego jakiegoś takiego napiętego planu, raczej chill out, raczej spokojna integracja no i realizacja naszych punktów programu i w sumie tyle, nie? Dlatego część kwestii oczywiście w tych naszych rozmowach się powtarza i Cóż, no mówimy o wszystkim, co jakoś tam związane z Pykonem jest, czyli o targach, strefie gastro, prelekcjach, klimacie, o nocnych dyskotekach na tym terenie międzynarodowych targów poznańskich, o kolejkach, o stresie prelekcyjnym, prysznicach, cenach, programie, sliprumie, o obyczajach konwentowych. Pełen przegląd tutaj zagadnie się pojawia. Wszystko jest, tak jak mówię, na totalnym luzie. Jakość bywa różna, bo a to nam się ktoś wetnie. Nie wiem, czasem na przykład tak dziwnie reagujemy. Wy w audio tego możecie nie zrozumieć do końca, ale na przykład, nie wiem, gubimy wątek i się zastanawiacie może o co chodzi. A tu na przykład podchodzi do nas pijany facet w stroju minionka i się na nas patrzy bykiem. No to wiecie, trochę trudno się wtedy skupić, jak tak... To... Się nie wiecie, o co mu chodzi, czy tam nie wiem, jakieś dziecko jest zafascynowane, że stoi z mikrofonem, więc też podbiega, gdzieś tam krąży wokół mnie i gdy je zauważam no to nagle słychać, nie? że gubię wątek, nie wiem, wolniej mówię czy coś. No to to właśnie z tego wynika. Czasem jakieś hałasy są w tle, czy to właśnie impreza, czy śmieciarka i chyba najważniejsze, pojawiają się pojedyncze wulgaryzmy. W tej głównej części raczej w mniejszej ilości, potem w plupersach jeszcze, czyli w takich różnych ścinkach jest ich ciutkę więcej. Nie ma myślę przesady, no ale jeżeli słuchacie tego w miejscu publicznym, czy nie wiem, z dziećmi, w samochodzie, czy w domu, to myślę, że powinienem was uprzedzić i to też niniejszym czynie. No i to w sumie chyba tyle tytułem wstępu. Zaliczyliśmy trzy udane dni na przeogromnej imprezie, którą odwiedziło ile ponad 50 tysięcy osób, jeżeli dobrze pamiętam. No a konkretnie co robiliśmy, co nam się podobało, co nam się ewentualnie nie podobało, tego dowiecie się za chwilę. Ja już oddaję głos sobie z przeszłości i moim gościom, a sam żegnam się z Wami i z góry tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu. Udanego Tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Witamy bardzo serdecznie z Pyrkonu 2019 z Centrum Poznania, z Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywa się bodajże największy festiwal fantastyki w naszym kraju, a są z nami tutaj dzień dobry, Hubert Spandowski oraz no, dobry wieczór, Michał Rakowicz czyli Jerry. Jesteśmy aktualnie no, po pierwszym dniu bo już jeszcze dzisiaj niczego nie zaliczymy, jeżeli chodzi o program jest i atrakcje. Sobota, formalnie. Po <głos》> prostu swoją drogą. Tak, mamy już środek nocy, piątek, pierwszy dzień na konwencie za nami. No to może podsumujmy krótko ten dzień. Mieliśmy kolejką? My, my nie mieliśmy. No to jest ten plus, jak robisz program na, na Pyrkon, wchodzisz bez kolejki. To, to od zawsze mówię nie stałem w ogóle, no może, nie wiem, minutę. Mm -hmm. Jerry też chyba załatwił bilet szybko, nie? Tak, ale ja w sumie korzystałem z okazji, że jestem poznaniakiem, to po prostu odebrałem je wczoraj, więc w ogóle chill out. Mm -hmm. No dobra, czyli dostać się na konwent szybko. Jak atmosfera? Czy poczuliście od razu to, że jesteście na Festiwalu Fantastyki? Ciężka na początku, no bo wszyscy opuściliśmy zeszły rok, teoretycznie powinniśmy tutaj się od razu o, jesteśmy znów na prekonie, na Targach, ale była tak masakryczna pogoda, tak gorąco, że wszyscy byliśmy tak zmęczeni, już raz próbowaliśmy nagrać ten wstęp, to wyszło tragicznie, bo chęci były e, minimalne, zerowe. E, także ja, u mnie to trochę trwało, zanim poczułem. Byłem tak zmęczony, jeszcze te prelekcje przygotowywaliśmy dwie noce, e, także ja ledwo żyłem, słońce dawało znać naprawdę, jak wszedłem. Tutaj. Ostatnie dwa miesiące, dwie noce, to żeśmy e. szlifowali tam je po prostu na, na diamencik taki także ja, ja nie poczułem jak wszedłem to byłem tak zmęczony, że mi się wszystkie odechciewało, trochę szkoda bo zazwyczaj jak wchodzę tutaj na teren targów to wiesz, witamy w domu czy we are home nie, nie, nie łapiesz żartu, ale wiesz mi, że jest dobry jest dobry, potwierdzam <laughs> Potwierdź, jak... ja, ale, ale, ale też potwierdzam to co Mando mówił, no, próbowaliśmy nagrać ten wstęp jakiś czas temu i mi zajęło trochę czasu wbicie się jakby w tą konwentową atmosferę jednak człowiek, zanim się po prostu przestawi z tego trybu swojej prywatnej takiej rzeczywistości, w której normalnie funkcjonuje i zanim zacznie konwentować, to niestety, ale to, to nie jest jak pstryknięcie Tanosa, tylko to musi chwilę potrwać. No ja przyznaję, że tak było, ale w sumie to było dosyć dziwne, bo na większości konwentów szybko się chłoni ta atmosfera, tutaj niby mamy masę ludzi, tak masę cosplayu, widzicie od razu wszędzie te całe bloki, nie? tutaj targi, tutaj coś, ale jednak rzeczywiście potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się przestawić i też te tłumy, powiem Wam, że mnie to trochę odstraszyło w ogóle, nie, że znowu wszędzie widzę te masy osób, już myślę o tych kolejkach, nie wiem, spotykamy Michała, który nam mówi, że... Na, na pierwszą prelekcję się nie dostał, bo była taka kolejka I sobie myślę, no to fajnie No to na pewno dużo programu zaliczymy I w ogóle, no i właśnie, no programu Jack zdajeszł prelekcję No tak, ja, ja byłem mu Agi Na prelekcji Było fajnie, no ale Tak jak mówicie, no Jest problem tutaj, jeżeli się Ktoś chce naprawdę pokonwentować W kontekście programu, no to jest problem Żeby się dostać na prelekcję, niestety My w sumie spędziliśmy w kolejkach ile? Ze trzy godziny dzisiaj? Więcej ale trochę? nie prelekcyjnych, to dodaj, że nie prelekcyjnych, bo faktycznie spędziliśmy w kolejkach pewnie nawet więcej czasu, ale, ale, ale w tych to krótszych, do tak, autografów. Ko kolejki do autografów, a, a dla mnie to jest swoisty paradoks, że dostajemy tutaj naprawdę parę gwiazd różnego rodzaju jest serialowych i jakichś tam książkowych i innych i tak naprawdę kolejka do autografów idzie dużo sprawniej niż kolejka, kolejka do prelekcji I tak myślę, do że... Do, do jakiejkolwiek projekcji. Do jakiejkolwiek prelekcji, dokładnie. Do po prostu projekcji jakiegoś no-name'a, mówiąc brutalnie. Znaczy, wiesz co, ale właśnie mi uświadomiłeś, że, kurczę, byliśmy... Pierwsze autografia, jakie dzisiaj zaliczyliśmy, to był Christopher Jude, czyli Tilk ze Stargate SG-1. I chodził koleś, który liczył, ile osób jest w kolejce, ponieważ Tilk miał podpisane... podpisane... Jak to się nazywa? Umowę, umowę. umowę jakąś na 100 autografów na, podczas sesji, czyli on nie siedział godzinę. On podpisywał 100 rzeczy i 100 zdjęć. I kurczę, przecież ci ludzie wiedzą, ile miejsc jest w sali konwentowej. Czemu oni też nie przejdą i nie przeliczą? Mnie nie powiedzą, wy już nie macie po co tutaj stać. No. tu jest zamknięta kolejka, z drugiej strony ktoś, kto jest wcześniej może sobie wyjść, wyruszyć się i wtedy, no, nadal. I wtedy będzie lipa, ale to... no, Ale dobrze, no, no ale to wejdzie 10 osób, taka nie by, nagle... Ale to by można przecież więcej. w taki sposób ogarnąć i nie stałbyś 40 minut, tylko ktoś by ci przyszedł i powiedział, że to już nie masz po co tu stawać, bo to, to już jest w tym momencie koniec, nie? Mhm. I rzeczywiście robi się taki trochę paradoks, nie, bo przecież na prelekcje Agnieszki, która była tam, nie wiem, którą drugą, w sensie blokową, tak, tak, kolejności... 11:30. No to ludzie ustawiają się ponad godzinę przed czasem, tak? My na autografy też, ja stałem Dostana ile? Z godzinę też wcześniej, nie? Stanąłem, prawie. No właśnie. No, tylko to tak wygląda, że wiesz, stoi, stanąłeś no i. No, ta fotografia to i tak nie jest dramat. Nie, właśnie chciałbym że na przykład z mojej perspektywy to absolutnie nie jest dramat. Ja Jestem cały czas w szoku, że nie wiem na takim perkonie mamy 40 tysięcy ludzi. Nie wiem, średnio licząc, no nawet liczmy, że mamy piątek, czyli jest tych ludzi mniej. Ale, ale udało ale i, nam się bez problemu... Ale i tak, tak naprawdę A to na autografach... Jest to jest to, jest to. Dokładnie, no, żeśmy zgarnęli w zasadzie wszystko, co żeśmy chcieli. I to jest dla mnie dziwne, no bo jednak wiecie, no, dostajemy parę zagranicznych gwiazd i no, ja bym oczekiwał, że jeżeli mamy, nie wiem, nawet no, liczmy 30 tysięcy ludzi na festiwalu, to, że jednak to zainteresowanie autografami będzie duże. Nie? No, niech, niech to będzie naprawdę, nie wiem, 300-400 osób, a, a tych osób tyle nie było. No, było ze 150 na przykład. Nie? To dla mnie osobiście jest to mimo wszystko po raz wiesz, kolejny zaskoczenie. Większość z nich ma kilka punktów autografowych, więc ktoś dzisiaj wybrał co innego, jutro wybierze autograf. Może, może, może w taki sposób, ale ja też, też byłem zaskoczony i to miło zaskoczony, bo pamiętam, jak e, kilka lat temu stałem na Dmitrija Głukowskiego, stałem 2,5 godziny i, i on podpisywał tylko dlatego, że założył, że podpisze wszystkim, a tak naprawdę przekroczył grubo, grubo swój czas. E, no tutaj od razu było wiadomo, jak tylko przyszedłem, zobaczyłem, że jest kolejka, dobra, spoko, całkiem sporo ludzi, a zostało jeszcze 40 minut, ale wiesz, no moment i miałem podpis, za chwilę podszedłem do Stana miałem podpis, za chwilę stanęliśmy no bo zająłem kolejkę no, no, no za chwilę patrzymy zdjęcia do Christophera już jest bardzo długa kolejka, już bez sensu dzisiaj stawać, ale mówiłem, a, a co tam staniemy, może się uda i się okazało, że właśnie było to, o czym ja przed chwilą powiedziałem co powinno być przy prelekcjach że jak my stanęliśmy, za nami stanął jeszcze jeden koleś i nagle podeszło dwóch gości dwóch ludzi w czerwonych koszulkach i powiedzieli koniec kolejki, stop nie? także nikt już nie stanie bez sensu bo już widzi, że jest zakończone, nie? Mm -hmm. Tylko te osoby, co stoją, dostaną, co chciały. No dobra, czyli autografowo, zdjęciowo wszystko się dzisiaj udało, powiodło. A jak, nie wiem, oceniacie targi i co powiecie o naszej pierekcji, tak? O tym, jak wygląda, nim obsługa na przykład pialegentów. Same targi to myślę, że jeszcze za wcześnie oceniać, bo tak naprawdę myślę, że wszyscy to tyle, co żeśmy przeskanowali wzrokiem tak naprawdę atrakcje. Natomiast pod kątem obsługi dla mnie to jest wysoki poziom, a nasza prelekcja była zajebista, a każda inna wcześniejsza. Ja Targów w ogóle prawie nie zwiedziłem. Jak gdzieś szedłem to co chwilę coś mnie gdzieś tam odrywało i nawet, nawet jeszcze nie byłem na tej hali wystawców. A jutro, a. A jutro tam będzie masakra. Znaczy, zdążyłem wejść do niej i dosłownie zrobić może 5 kroków i musiałem się po coś cofnąć i już tam nie wróciłem. Także Targów w ogóle na razie nie, nie ogarnąłem. A pod kątem e, przygotowania uważam, że jest super, że jest chyba najlepiej na razie jak, jak było, bo wszędzie gdzie stałem e, byli tam e, oddelegowani ludzie, którzy wiedzieli, co robią, którzy wiedzieli, co mają nam przekazać, co mają powiedzieć, mówili to tyle razy, aż dotarło do wszystkich i dalej kontrolowali, no ja dzisiaj tylko autografy zaliczyłem, czyli mogę powiedzieć po prostu, że e, na chwilę obecną e, blok autografowy jest przygotowany perfekcyjnie. Tak, ale wiesz, no my byliśmy właśnie pod naszą salą prelekcyjną, też się dogadywaliśmy w pewnych y, tam szczegółach, tak, mieliśmy technikę, etc. i właśnie nie było tego stresu, nie? Tak jak właśnie te dwa lata temu, co my strasznie narzekaliśmy, że nikt nie wiedział, co się dzieje, co jest grane, jak, co Wolno i tak dalej, to dzisiaj wszyscy dokładnie wiedzą co i jak. Wszyscy są uśmiechnięci, yy, zadowoleni w ogóle. Yy, Dobra. Yy, Zrób pod. Yy, to. Dobra, to została jeszcze strefa gastro, w spędziliśmy trochę czasu dzisiaj. Co powiecie o niej? Dla mnie okej. Okay. To Najbliż... na... bez tak, na... Na... nie, nie, sorry, są zmiany. Bez zmiany, jeśli chodzi o nasz odwrót, czyli stoliki, to, to jak ludzie siedzą, to co tam się dzieje, to jest od lat takie samo? Nie no, jest zmiana. Rok temu szukaliśmy stolika i krzesełek przez dobrą godzinę. No to może wyje. Ja jednak jak biegałem, to coś tam zawsze znajdowałem. Ale faktycznie, dzisiaj ale w kilka sekund. Osób... Ale to też, się tak, to też się tak akurat złożyło, że duży stolik się opróżnił, a drugi obok był też w miarę wolny. Ale no, zmieniło się na minus cenowo, bo chyba wszystko podrożało masakrycznie. No ale to spoko, rozumiem. Na plus zmieniło się trochę żarcie i ogólnie e, piwa mniej więcej trzymałem w lodówce, chociaż też nie na we wszystkich stoiskach, ale jedzenie. Ja, ja zjadłem akurat sobie dzisiaj pizzę, była zrobiona przy mnie, e, była dobra, świeża, może nie jakaś tam, wiesz, wyżyny, nie, to, nie, to, nie były, to nie były jakieś cudy, ale pamiętam, dwa lata temu, trzy lata temu to działało na takiej zasadzie, że po prostu z pizzerii dowozili cały samochód za, pizz zapakowanych w takie torby e, grzewcze, nie wiem jak to się nazywa. Termiczne. No, termiczne. Te pizze były zimne, gumowate, ochydne i, i to się odechciewało jeść. A dzisiaj to, no spoko, to, to, to, było, to było do zjedzenia, nie? Mówię, nie, nie, to, to, to, nie były, to nie były wyżyny kulinarne, ale, ale to na plus. Ogólnie większość na plus, tylko ta pogoda nas dosrała trochę. No, ale to, ja, ja tam no, jestem to jak jest najbardziej tak. pozytywnie akurat zaskoczony, jeżeli chodzi o strefę gastro, bo z jednej strony mieliśmy i to, co było, czyli właśnie te pizze, burgery, hot dogi i tak dalej. Było trochę food trucków My żeśmy tam zaliczyli czyli i było bardzo fajne jedzenie. Wegę jedzonko. E, tak, wege jedzonko i, i to też akurat myślę, że to się ceni, że jakby myślą też o tym pod tym kątem, nie że nie każdy tam chce tego przysłowiowego burgera zjeść, a dwa, że jeżeli chodzi o tam piwo, tak jak żeśmy usiedli wieczorem, wszystko w porządku, a poza tym ja osobiście akurat doceniam taką atrakcję jak tutaj mamy, czyli że mamy jakieś piwo konwentowe. Wiecie, oczywiście to można sprowadzić do tego, że to jest nalepka zwykła na, na butelce, którą ta, w ten czy inny sposób i tak byśmy dostali, no, ale dla mnie to jest fajne. Ja, ja cenię tego rodzaju atrakcje. Mimo, że tego nie zbieram, to uważam, że to jest naprawdę super sprawa. Nie, okolicznościowe piwa to, są, to jest super sprawa. Ja się nawet dzisiaj zastanawiałem, czy butelki sobie nie zachować na pamiątkę, tylko no nie miałbym gdzie i tak, tak takich rzeczy trzymać, ale to jest super sprawa. Co się też zmieniło, to widać wieczor wieczorem, teraz mamy północ, widać, że Prykon wyszedł w kierunku imprezowiczów nocnych, bo z... oczywiście ludzie sobie radzili, bez problemu. Łączyli się w grupki, śpiewali, bawili się, ale teraz faktycznie została postawiona scena i mamy po północy, a tam DJ DJ nawala jakoś muzą, także musieliśmy trochę poszukać miejsca, żeby w ogóle gdzieś dało się to nagrać. A ludzie tańczą, tak może nie tłumy, ale te, nie wiem, 100 osób tam się bawi. Nie, bo wiesz, w, dla... w, widać, czy konwent żyje tak naprawdę. Nie? No, no, dla jest... wielu ludzi to będzie minus, bo to jest kolejne odejście od powiedzmy takiej nerdozy, a pójście w kierunku bardziej e, takiego fe, festynu, festynu, festiwalu, zabawy, nie? No dla mnie to nie jest minus, bo i tak się zawsze bawię wieczorami, w nocy, nie? nie jest się tutaj w pewnym pod tym podpisuje, no moim zdaniem Pyrkon jest specyficzną imprezą, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest zupełnie inna impreza niż wszystkie konwenty, które możecie kojarzyć w Polsce. No i, no i z tą specyfiką wiążą się też pewne decyzje, które pewnie nie do końca są popularne, pewnie nie do końca się sprawdzają, czy sprawdziłyby się na innych konwentach, ale moim zdaniem właśnie na przykład chociażby to, że mamy tutaj scenę i, i nawala nam techno w tle, to jest jak najbardziej w porządku. No, w tej skali impreza musi, myślę, że dbać też o tego rodzaju rzeczy i, i fajnie, że widać, że naprawdę z roku na rok ten problem jest, nie? że to, nie wiem, wspominaliśmy sobie dzisiaj parę, parę lat wstecz, jak, nie wiem były kwestie chociażby rezerwacji czy, czy problemów z systemem itd. tak to, to wszystko jest za organizatorami i widać, że po prostu naprawdę oni nie nie spoczęli na laborach, tylko no, rok w rok starają się, żeby to, to wszystko co już funkcjonuje, żeby to jeszcze doprowadzić do takiego stanu, że naprawdę wszyscy będą zadowoleni. Czyli pomimo nastrojowego fal startu dzisiaj też jesteśmy zadowoleni, tak? Ja bardzo dobrze oceniam ten dzień. Zaplanowałem sobie, znaczy zrealizowałem wszystko, co sobie zaplanowałem. Nie jestem nastawiony na ten konwent w ogóle pod prelekcję. Prawdę mówiąc, nawet nie przejrzałem programu. Przyszedłem tu się pobawić, załatwić trochę autografów, zaliczyć swoje punkty programu i to w zasadzie wszystko. No, jeśli mi się coś odwidzi, to, to, to bo że się jutro zmieni, ale nawet nie wiem, gdzie to wepchnąć w harmonogram, bo jeszcze chcę sobie iść do Geist i jutro trochę pograć. Eee, no po pierwszym dniu jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się, że załatwię tyle rzeczy pierwszego dnia, a bardzo chciałem to załatwić pierwszego dnia, bo wiem, że jutro już może tak różowo nie być w kolejkach po autografy. Nie, wiem, ja tutaj też znów się w pełni podpisuję. No, tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie to wbicie się w konwent było e, trochę ciężkie, ale... Teraz jest jak najbardziej wszystko w porządku, tak naprawdę z każdą upływającą godziną było tylko lepiej i liczę na to, że jutro będzie jeszcze lepiej niż dzisiaj. Oby tak było, no dobrze, to dzięki i słyszymy się jutro. Na razie. Na razie. Cześć. Przyjaciel Stevena Kinga, bardzo bliski i finalista e, poprzedniej edycji Geek Fights na Kopernikonie, Michał e, Hubert Mando Stądowski. prawa. strasznego fana horrorów, że aż boję się zapowiadać, ale jest Michał Jerry Rakowicz, brawa! Jeśli nie byliście nigdy na gigfights, które robiliśmy z Michałem na Kopernikonie, to będzie to wyglądało tak, że nasi uczestnicy będą brali udział w starciach na pytania, które już znają. wy jeszcze nie zaraz je poznacie. W pierwszym etapie będą trzy rundy po trzy osoby i w pierwszym i w drugim etapie jednego, jedną osobę, która będzie przechodziła dalej, będę wybierał ja, a drugą osobę będziecie wybierali wy. W półfinale i finale, w półfinali, w półfinalistów, którzy przechodzą dalej i zwycięzcy całej zabawy będziecie wybierali tylko wy, więc jakby dużo od was zależy. Pytania, znaczy osoby, które biorą udział w pierwszym etapie wyrysowaliśmy wcześniej, żeby, żeby tracić czasu i to jest Michał, Kowal, Kowal Stanley i Jerry. Zapraszam. zacząłem ale skończę. Łatwo się skończyć? Nie. Próbuję od sierpniać. się wkurbiłem. to tak działa? O, już palę. Paliłem, 10 lat, potem 13 lat nie paliłem. O, tak A potem ja powróciłem, No niestety. Witamy ponownie po dobowej przegwie? wywożą nam śmieci w tle, mam nadzieję, że tego nie słychać. Na pewno nie. No, nie. Czemu miałoby być słychać, to jest głośno? Minęły praktycznie dokładnie 24 godziny od ostatniego nagrania. Skończył się drugi dzień polikonu. już trwa tak naprawdę trzeci. I to dosłownie trwa, bo ponownie tutaj tuż za rogiem, jednym i drugim, cały czas trwa impreza. Tym razem zamiast techno mamy trochę inny repertuar. Hmm? A kiedy z nim gadaj. A. Mamy trochę inny repertuar. Bo jak ja zacznę gadać, to znowu zdominuje za mocno. Mamy trochę inny repertuar? No ale właśnie, może najpierw nie impreza, tylko wykorzystam fakt, że jest ze mną Paweł Mateusz Karpenok. Cześć. No Elo, powiedz mi, byłeś na stoisku Komputronika? Nie. Dlaczego? Jakim? Na stoisku komputronika, na którym dzisiaj był yy, fryzjer od brody, nie wiem, dostaniesz za to jakieś pieniądze czy co? Nie, nie, ale serio. Yy, przechodząc przez targi gier komputerowych ja zobaczyłem, że jest fryzjer, który yy, strzyże brody ludziom. No, Barber to się nazywa. No tak, ale na stoisku od, wiesz, no. komputronika. Ale nie, bo oni sprzedają takie rzeczy też ale wiesz, w komputroniku. Wiesz, że tej, dzisiaj pierwszy dzień, wczoraj go nie było, to spytaj może jak wrażenia pierwsze, tak dalej. No, może wszystko w swoim czasie, w ogóle... Czekaj jeszcze ten podcast, przepraszam. Kim ty, kurwa, jest. No, Ej. fajne wrażenia, no. Zbierzam do tego, że wiesz... Czy wchodzisz na stoisko gier komputerowych, nie masz reklamy maszynek do golenia, masz właśnie bagbega, cuda na kiju. co Cię zaskoczyło najbardziej? Nic mnie nie zaskoczyło chyba. Pre... O, może trochę to. Nie, nie, no tak wiedziałem w zasadzie na co jadę i nie zaobserwowałem, znaczy nie udało mi się zaliczyć zbyt wielu rzeczy dzisiaj, bo są wszędzie duże kolejki, ale one nie są dla mnie zaskoczeniem, bo wiedziałem, że będą, ale i tak mnie przerosły. To na co przejechałeś, skoro wiedziałeś? Na co Mówisz prelekcję. I? Nie wiem, no nie, no nie nie umiem ci odpowiedzieć. No, nie wiem, jakoś tak wyszło, że się zapisałem, uznałem, że przyjadę na Pyrkon, ale w sumie nie, nie, nie do końca wiem po co przyjechałem. Czyli troszkę, już jak w sensie bez żadnego. Tak, planu bez, znaczy to, no mogę powiedzieć tak, to brzmi lepiej, że przyjechałem po prostu bez planu, przyjechałem sobie po prostu pobyć na Pyrkonie. Mhm. Udało Ci się dotrzeć na jakieś inne punkty programu niż tylko ta twoja prelekcja? Tak. Jakie? Jak ją oceniasz? Byłem na prelekcji Maćka Lewandowskiego o marginaliach średniowiecznych i to w ogóle naprawdę była bardzo, bardzo fajna prelekcja. Taka, ja nie będę wam tłumaczył, co to są marginalia. Jak kiedyś będziecie widzieli jego, że gdzieś opowiada o tym, to to bardzo polecam, nie, naprawdę była bardzo super, była śmieszna, merytoryczna, bardzo profesjonalnie przygotowana i no, i to mi się bardzo podobało i jeszcze byłem na geek. Gig fajcie. To pierwszy raz w ogóle byłem na czymś takim. Chyba kiedyś to nagrywaliście, kiedyś coś takiego? W jakimś były A Były właśnie, bo kojarzę, że gdzieś to słyszałem, ale nie, nie byłem, no także się wybrałem się z czystej ciekawości, przez co opuściłem punkt o pieśni, lodu i ognia, na który chciałem pójść. No, a także wygrała lojalność, bo chciałem bić brawo i biłem brawo. I tak nikt nie wygrał, bo się... No, skończyło za, za, za późno? Nie skończyło się w zasadzie. Przerwano nam po prostu. No, przerwano. Ale było, było fajne, było to zabawne. No i później miałem jeszcze na jakiś punkt o znowu o Martinie i nie poszedłem do tego, że było za dużo ludzi w kolejce. Tak, szasowaliśmy, w końcu stwierdziłeś, że chyba się tak, nie uda. Tak, no, patrzyłem na to, wahałem się, ale jakoś myśl o tym, że musiałbym 40 minut stać w kolejce po to, żeby być 5, 45 minut na prelekcji. Nie, to, to, to jest akurat dla mnie strasznie duża wada, pyrkonu, Że po prostu, no, tutaj... Nie da się na większość kolekcji wejść tak od po prostu z, powiedzmy z ulicy, tylko trzeba długo-długo na to czekać. A jak już wejdziesz to szkoda wyjść, nie? Po godzinie. No, jak wyjdziesz to szkoda wyjść i a... Czasem, nie wiem, no na przykład chciałbym wejść na pół jakieś, ja mam takie troszkę, nie, nie jestem jakimś człowiekiem, który dużo jeździ po, po takich imprezach, ale jeśli jeździłem to często to robiłem tak, że wchodziłem, nie wiem, na 20 minut na jakąś prelekcję i jeśli akurat mi, nie wiem, czasem mi się podobała, a chciałem zobaczyć coś innego, co jest jeszcze w tym samym czasie, to tutaj jest to zupełnie niemożliwe, żeby tak, tak, tak działać. No po pierwsze dlatego, że są te olbrzymie kolejki, ja poza kolejką nie da się wejść do środka, bo sala zazwyczaj jest cała zajęta. A po drugie, po prostu odległości między wszystkim są tak duże, że żeby przejść z jednego miejsca na drugie, to czasem trzeba ze z chyba 15 minut. Aha, no i byłem jeszcze na prelekcji Mando o przyszłej ekranizacji Kinga. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak można mówić przez 45 minut o czterech. Oj. o czterech trai nie! O czterech zapowiedziach, i chyba jedna z nich miała trailer. To jest. nie wiem, ja w ogóle nie umiem tak, to jest, to jest szacun. Było bardzo fajne. A twoja własna prelekcja? Bo odbyła się o dość nietypowej godzinie, od 23. Tak. Z moja, no moja prelekcja była jedną z tych, które zamykały dzisiejszy dzień, czyli sobotę. Zaczęła się od 23. No, skończyła chwilkę przed północą. O dziwo, miałem prawie komplet chyba na sali. Nie wiem, nie byłem w stanie policzyć, czy, są, czy wszystkie miejsca są zajęte, ale jak, jak widziałem, jak docierają ludzie w każdej kolejnej minucie, to prawie, że panika mnie brała, bo spodziewałem się, że będzie połowa tego. Nie, no myślę, że prelekcja wyszła fajnie, ludzie byli chyba zainteresowani, powiedziałem to, co miałem, więc jestem raczej zadowolony. A jak z klimatem? Czujesz tutaj, wchodząc właśnie na teren targów, że no, wkraczasz do innego świata, że coś się zmienia, dotyka Cię ta cała nekdoza czy niekoniecznie? Szczerze mówiąc to nie. Znaczy, trochę się nie wiem, czy dlatego, znaczy wydaje mi się, że dlatego tego do końca nie czuję, bo dla mnie ta impreza jest za duża. I ja mam coś takiego, że jak tutaj wszedłem, to od razu mnie zaatakowały kolejki i ja po prostu pierwsza moja myśl była taka, Boże, że może wrócę do domu, <słuch> bo naprawdę ja, ja się źle czuję, jak jest za dużo ludzi dookoła. Nie jest to, że nie jestem jak Jerry, i nie lubię ludzi, ale nie lubię dużej ilości ludzi naraz. Nie, i dla mnie, dla mnie to jest za duże. po prostu To jest bardzo duży teren, bardzo dużo ludzi i nie, no teraz tak już wieczorem jak już troszkę tutaj posiedziałem i, i nie wiem, ogarnąłem się to, to, to, to już ten klimat bardziej załapałem, ale jak tak z początku to miałem bardzo wysoki próg wejścia w tą imprezę. Hmm. Skala imprezy no, rzeczywiście rośnie, zresztą no, widać te tłumy, tak? ale no, nadal teren jest na tyle duży, że jakoś to tam się rozkłada, ale dzisiaj na slipie już całkiem wcześnie wywieszono ogłoszenia, tak, że slip jest przepełniony, po prostu nikogo nie wpuszczamy, nie ma wstępu dla nowych osób, nie da rady się dostać. Zresztą no, taka zabawna rzecz, wieczorem zaczęło brakować piw na terenie konwentu, nie było kilku już tutaj smaków rodzajów, bo się wyprzedały całkowicie, no a przecież zakładam, że przy imprezie na tyle tysięcy osób zapasy musiał być ogromne. No Piwo to jest podstawowa rzecz na takich imprezach, jak sądzę. Więc no, jestem ciekaw, ile jest osób i na ile właśnie organizatorom udało się oszacować, jakby właśnie imprezę na, na to, ile osób na nią przyszło. Mhm. Jeszcze jedna sprawa. Strefa gastro właśnie. Poza już samym e, piwkiem. Jak ją oceniasz? Zjadłeś coś tutaj tak, na miejscu? Zjad, Zjadłem zapiekankę, e, która była bezmięsna, ale na sobie nie wiem, około litra majonezu. E, pod spodem była jakaś tam zapiekanka majonezem. No, dobrze, że część tego majonezu mi z niej spłynęła po prostu na tackę. To było dla mnie trochę pocieszenie. Zapiekanka była okropna, no i spadła mi też papryka i rukola i kukurydza z niej, duże rozczarowanie. Myślałem, że pochwalisz jakiegoś tutaj Nie, WG WG Mówi, To jest jedna z dwóch rzeczy, które zjadłem. Druga była bardzo smaczna, to był wegański burger z tempechu i był bardzo smaczny, polecam, nie wiem jakiej firmy. No tutaj miejscowy food tak, tak jak jakiś food truck. Tak, ja bardzo się cieszę, że na takich imprezach są food trucki, a nie tylko taka klasyczna strefa gastro, jak to wydaje mi się kiedyś było popularniejsze, że mhm. była taka jedna spójna firmowa, To też taka jest, no i właśnie tam jest ta niespecjalnie dobra zapiekanka, ale są te food i food trucki są zawsze spoko. Mhm. Jest tutaj także z nami Mando, być może już go słyszeliście w te. Mando jak oceniasz długi dzień, jak się bawiłeś? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, męczący już strasznie dzień, ale bardzo dobrze, chociaż tak jak Paweł, ja już akurat przyjechałem z założeniem, o czym mówiłem wczoraj, że na żadne prelekcje nie idę, nawet nie przeglądałem programu, a i tak zapełniłem cały dzień w zasadzie czymś. Mhm. No właśnie, no co dzisiaj robiłeś? Zacząłeś od autografów. W to w tradycyjnie od autografów. Bardzo fajni ludzie. Aktorzy dubbingowi z e, kreskówki dla dzieci, super bohaterskie. Braliśmy w sumie dla córek z Jerem I mocno e... zawyżaliśmy, wiek w kolejce. Na szczęście A. obok nas był jeszcze ojciec z córką. No, no nie, pytanie czy on był starszy czy nie, ale nieważne. E, bardzo mili ludzie, bardzo fajni. Robili mnóstwo zdjęć, wszystkim podpisali, podpisywali bardzo długo. Nagrali wstawkę dla mojej córki z życzeniami urodzinowymi. E, super rzecz. Nie nagrali nam niestety nic więcej do Konglo, bo nie mogli, byli związani kontraktami, nie mogli reklamować niczego innego, ale fajny początek, natomiast potem, bo zakładam, że chcesz mnie o to teraz spytać co dalej, no Trochę, tragi, trochę biegania bo No właśnie, musiałem coś kupić córce to Żeby wejść na same targi w sobotę To jest masakra, wczoraj miałem to zrobić I nie zdążyłem w sobotę To po prostu jest ja jakbyś na polu bitwy jakimś Jakbyś e, inscenizację bitwy Pod Grunwaldem przeżywał e, żeby się przez to przepchnąć Wszystko to tam, nie wiem, pewnie z dobrą godzinę Lekko spędziliśmy Ja dwie godziny krążyłem Ja muszę powiedzieć, że e, założyłem sobie, że będę chodził tak Rządami, e, tak po kolei Równoległymi i przeszedłem raz, drugi, trzeci. Tam czasem nie dało się, bo było stoisko, jakoś poprzek postawione czy coś, ale tak mi się wydawało, że wszystko obszedłem. I tak na koniec jeszcze mówię, a wygócę do jednego stoiska. I wracając do tego stoiska, odkryłem, że tam są jeszcze takie małe alejki, bo między innymi, nie? I w końcu przez dwie godziny do dopiero cały teren, Chyba tak mi się wydaje, nie? Że to już było wszystko y, samych tych targów wystawców, tam, gdzie można coś kupić, nie właśnie. Ale wiesz, to jest rzecz, która się nie zmienia od lat. No, jeśli tu jesteś w miarę co roku, a jesteśmy tak, no, to, to, to nie zaskakuje, nie? Tak jest. Ale wiesz, dlatego, ja wiem, dlatego ja wiem, że dużo rzeczy trzeba w piątek załatwić, które się chce załatwić, bo jest trochę mniej ludzi, chociaż też jest multum, ale sobota to jest absolutnie, jesteś wykluczony. No, nie wyobrażam, żebym miał teraz w sobotę iść na jakąś prelekcję. Bo to bym spędził pół dnia, żeby się na nią dostać. A właśnie, a prawo jeszcze targów, kupiłeś coś dla córy, a czy poza tym coś Ci wpadło w oko? Nie no właśnie ja też mam trochę z tym problem, tak samo jak z programem, nie? że jak już się jest na takim konwencie dziesiąty raz to już większość tych tematów słyszało większość prelegentów nawet, tak? tych takich którzy jeżdżą po całej Polsce, się jakoś tam kojarzy właśnie z tych dziedzin, które nas interesują i tak samo jest trochę z targami, nie? że za pierwszym razem to człowiek po prostu chwyta się za głowę, boże ile tego jest tutaj jakieś ozdoby z drewna, tutaj jakieś zbroje, stroje z epoki, tutaj książki, jakiś wydawnictw, który się w ogóle nie zna masa gadżetu różnego rodzaju, przypinek, poduszek, kubków, koszulek, po prostu tysiące, to wszystko fascynuje, ale tak za którymś razem jak na to patrzysz, o znowu ci, o znowu ci, a to jest to wydawnictwo, nawet, nawet nie podchodzisz, nie widzisz logo, ale już po samym budowie stoiska rozpoznajesz no? Ja też no, kupiłem sobie komiks na przykład, tak? Tego broma od Unki, no bo po prostu była na miejscu i mogła mi na przykład też dać dedykację i zrobić specjalny rysunek, ale poza tym właśnie nic ciekawego jakoś tak nie widzę. I też cenowo w sumie nadal, nie wiem, książki, na przykład komiksy, są drożej niż w dystrybucji w internecie, nie? No, ja ta, aż tak się nie zagłębiałem. Wiesz co, i tak miałem straszny problem, żeby coś wybrać dla dziecka. Yy, także już nawet o sobie to nie myślałem, nie? Yy, No i trzeba to wozić potem, to swoją drogą. Niech no, ale, ale i tak ja już to wczoraj podkreślałem, dzisiaj też jeszcze raz podkreślę. Uważam, że robią progres. To są małe kroczki, bo ten konwent się tak rozrósł, że tu już dużych kroków nie ma jak robić, ale robią małe kroczki. No, stoi teraz ta scena i dalej jest zabawa. Są ludzie, którzy mają na to zapotrzebowanie, bawią się. Yy, w kolej wymyśli rewelacyjną rzeczę jak balonik, który jest na koniec kolejki już nie ma bajzlu, nikt nie pyta kto stoi ostatni ten kto stoi ostatni trzyma balon i przekazuje go następnej osobie ogarnęli wpuszczanie y, tych preakredytacji, myśmy lata na to narzekali, ja w ogóle po pierwszym roku przecież zbojkotowałem w ogóle to, bo uważałem, że to jest tak absurdalny system zamawiania tych prelekcji. A to teraz działa. A to teraz jest dobrze zrobione. Autografy ogarnęli rewelacyjnie. Wczoraj też mówiliśmy o tym, ale nie mówiliśmy na przykład, że rozdawali karteczki, gdzie zapisujesz swoje imię. Jest dużo Chyba rzeczy mówiliśmy. takich... Może. Wydaje mi się, że nie, że mieliśmy o tym wspomnieć. Jest dużo rzeczy takich drobnych, które ogarnęli, które... takie drobiazgi, które wpływają na to, że to jednak mimo wszystko funkcjonuje. I przede wszystkim grzdacze są doinformowani. Nie? W sensie wiedzą dokładnie, co i jak... No ale wiesz, ja tutaj czuję taką nerdozę, że ja nie, nie czuję zapotrzebowania w, na Prykonie na chodzenie na prelekcje. Od prelekcji są mniejsze konwenty, tutaj po prostu bawię się czymś innym, nie? A że zawsze jeszcze coś tam prowadzę, to i tak tych prelekcji tam mimo wszystko trochę zaliczę. Wiem, że to moje, no ale... Ale, ale co z tego? <laughs> no dobra. Czyli? Bo dla Ciebie to już jest końcówka konwentu, nie? Tak. Jutro z samego rana się zmywam. Jerry dzisiaj się zmył, z nami nie nagrywa. Jutro pewnie podsumuje, to mnie już nie będzie. E, ja dzisiaj jeśli chodzi o punkty programu, no to ten Geek Fight, który e, zadziwiająco wypad rewelacyjnie ożywił mnie. czy nie wiem jak to z punktu widzenia odbiorcy, ale e, dla, mnie, dla mnie super zabawa była. Co prawda no, e, Szymon też się spalił, bo trochę go źle z czasem, poinformowali, a tutaj na Prykonie nie ma zmiłuj, wybija godzina, wychodzimy no i gig Fight się nie skończył, ale, ale podobało mi się, no i widzisz, to taki jest punkt programu w którym sam nie wybrałem udział, ale też dużo rzeczy obejrzałem robiłem jego tam jakąś tam mikroczęść, więc to jest coś co zaliczyłem na koniec tak prelekcja kingowa, no ja akurat z niej zadowolony nie jestem, uważam, że to trochę nudne było i, i w ogóle mi trochę nie wyszło, ale też była pełna sala, chociaż kurczę, ludzie wychodzili, a to na Pyrkonie jest oznaka, że coś jest nie tak, bo na Pyrkonie jak się wbijesz na prelekcję, to już się z niej nie ruszasz, a jak ktoś wychodzi, to znaczy, że coś chyba, coś nie gra musi się Kim naprawdę nudzić, tak? <śmiech> no, ale ja to też usprawiedliwiam tak, że niektóre punkty problemu zaczynają się o w do, chociaż z drugiej strony nie wejdą. Na nie. No, nie wejdą, więc... A może chcieli stać już godzinę na no, następną. No, może chcieli stać godzinę na następny, więc e, zaliczyli pół tego, chociaż na Prykonie to chyba tak nie działa. No nie, ale na przykład tutaj u Ciebie jeszcze były ostatnie wolne miejsca, nie? w sensie, że... Nie wiem, ja no, tak. widziałem ultum ludzi, to co mówisz, jak jeszcze kilka lat temu też byłem na Prykonie przerażony, jak stawałem i widziałem te tłumy, to po prostu kolanka się uginały. Teraz trochę lepiej, już, już, już, już aż tak się tego nie boję, e, chociaż cały czas mam jakiś tam problem, żeby kontakt wzrokowy łapać z tyloma ludźmi albo No coś. zauważyłem, nawet ja ci chciałem zrobić zdjęcie, to nie patrzyłeś w ogóle. Niby przez moment wzrok był w naszą stronę, ale nie widziałeś nas. No, to ja widać, że tak zawsze to tak. Patrzysz to, to, to, w strany. Ja, to, to, ja to, to... nie wiem kiedy jaka zrobiła zdjęcie. No, ja wczoraj też w sumie załapałem stres na samym początku naszej prelekcji. Tak zupełnie absurdalnie. Nie Człowiek jeździ po Polsce, tyle razy coś wygłasza na forum, czy nie prowadza zajęcia, nie ma problemu. A tutaj nagle no przez moment była ta chwila takiej paniki, no ale przeszło, nie? Wszystko. Nie, ogólnie, bo ja już do podsumowania zmierzam, bo tak jak mówię, jutro mnie nie będzie. Dla mnie to jest cały czas super konwent, super impreza, e, tylko trzeba się zupełnie inaczej nastawić. No, to jest zupełnie co innego niż mały konwent. E, nie wyobrażam sobie przyjechać, zrobić sobie rozpiskę prelekcji i spędzać 40 minut w kolejce, e, godzinę na prelekcji, 40 minut w kolejce, godzinę na prelekcji. E, kompletnie to już nie jest dla mnie na trykonie. Czyli polecasz i zarówno też być może wpadniesz, tak? No tak, na pewno, jak będzie termin pasował, nie? to od tego dużo zależy. No dobra. A ty, Pawle? Co? Jesteś zadowolony? Jestem zadowolony. Jestem zmęczony i zadowolony. A jak plany na jutro? Czy chcesz jeszcze z czegoś skorzystać? Czy tak na spokojnie? Yy... Bemlić swoje... Nie wiem szczerze to znaczy ja jutro wracam dosyć późno, więc y, będę prawdopodobnie do samego końca na Pyrkonie. Chyba, że sobie po prostu podwiedzam miasto, bo nie miałem jeszcze nigdy okazji. Y, ale mam nadzieję, że jutro będzie mniej ludzi, że będzie się może dało łatwiej dostać na jakieś, na jakieś eventy tutaj i że sobie jeszcze troszkę pokorzystam. Ale jeśli się nie będzie dało, to na pewno i tak sobie tutaj znajdę coś do roboty. No to jest pewne, jeszcze może dodam, że byliśmy dzisiaj przez momencik na bloku wschodnioazjatyckim i on się wydaje dosyć pusty, tak, no bo jednak wystawcy są gdzie indziej, tak, tak i te też właśnie azjatyckie, mangowe, anime, to wszystko jest gdzie indziej, więc tam ta przestrzeń, bo to się odbywa w Iglicy tutaj, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wydaje się tam... No, widzisz jakąś taką pustkę dziwną, ale jednak też to jest fajnie zorganizowane i tam jest wielka scena w ogóle, do której masz dostęp po prostu, jest tam publika, tak są krzesełka przed nią, ale też z piętra, można właśnie obserwować całą scenę dookoła i też ma to, co tam się mieści, świetne wrażenie, to robilibyśmy na jakimś pokazie używania broni samorajskiej bodajże, że byliśmy przez moment tylko, ale naprawdę bardzo fajne wyrażenie to też na mnie zrobiło i kolejna właśnie super wykorzystana przestrzeń. No i właśnie tutaj za każdym rogiem coś się czai. Tak do tej iglicy pewnie większość... Nie wiem, no wy też nie weszliście, nie? W ogóle no, ja nawet, nie? A nie to nie jest byłem. tutaj na środku po prostu. Nigdy, I takich obiektów to jest masa. Ja na przykład nie byłem na tych takich stoiskach Yy, na tych wioskach, tak, na przykład raz na połatwiec. No, ale to często ja wracając z Prykonu, patrzyłem na zdjęcia, kurde, jaka fajna atrakcja, nie? Tak. A ja nie zaliczyłem. I... Ale wiesz co, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo te, ten podcast może brzmieć, jak my byśmy zasypiali, no bo trochę zasypiamy i ten wczorajszy dokładnie to samo. Jakby tu nie było, jakby tu zero entuzjazmu było, no ale to nasze zasypianie jest spowodowane właśnie tym, że od 12 godzin był mega entuzjazm. Nie? Yy, mówię, no nie, nie musisz chodzić na prelekcję, ja to tutaj no, taką, taką, ta, ta, ta, taka dawka nerdozy, bo to gdzie nie pójdziesz, to tu znajomy, tu pogadasz tutaj coś, tutaj ktoś chce podcast nagrać i nagrywamy, tutaj o tym pogadamy. nasz stolik wieczorem tak, no, no. karpę noktem konglomerat, masa kultury słuchacze, rysownika tak, Star Wars wszystko po prostu i ja jesteś tam jeszcze krewni i znajomi, siedzimy A. tak przesiadamy się po chwili właśnie chodźcie na chwilę coś nagrać, A. nagraliśmy masę kultury majową. I wyszło, że z 40 czy 50 minut masy przy tym stoliku też, ja się rozgadałem z Szymonem za, z Michałem i tam z pół godziny na wiki. Tam już kimi wołają, choć tutaj pogadać. No to się wróciłem... z górką trochę A i tak, I... I tak, wiesz, normalnie to ja jeszcze biegam po fandomach, nie? W tym roku to trochę ograniczyłem. Mhm. Ale w ogóle jeszcze to akurat bardzo tutaj doceniam, jak jest zorganizowana ta strefa gastro pod względem tego, że mimo tego, że jest bardzo dużo ludzi, no i teraz wieczorem zrobiło się troszkę chłodniej, to tam było miejsce. To jest coś dla mnie naprawdę zaskakującego, że tam w środku, w tej strefie, dało się zorganizować jakieś stoliki, krzesła, nie? To trzeba się było troszkę napracować, ale to ale jest kwestia minut, minut. Biegasz no. po sali, pytasz ludzi, zawsze gdzieś się jakieś jedno znajdzie. No my też przecież nagle zwolniliśmy kilkanaście miejsc, nie? Bo mm. po prostu poszliśmy. Ale też mnie zastanawia, czy właśnie dodali tych stolików, czy coś, bo dwa lata nie, temu nie, mnie nie. to strasznie wkurzało, że mieliśmy taki moment, że chcieliśmy znaleźć, i to dla dużo mniejszej grupy wtedy, stolik i krzesełka. Nawet nie, że by było miejsce na tym stoliku jakieś większe, ale my tutaj szukaliśmy, mam że nie godzinę tego. I ja byłem już pod koniec taki no, wkurzony zwyczajnie, Nie, że mm. tak łazimy, wszyscy zmęczeni, Bo nie to ma zawsze gdzie jest usiąść. żeby dla większej, szczególnie, ekipy znaleźć miejsce, żeby właśnie posiedzieć. A nie? dzisiaj się udało, problemu. się udało, bez problemu, udało się bez problemu. Też, Właśnie to jest super, że tutaj to wszystko jest takie luzem. nie? Można sobie stolik ustawić w zasadzie, jak się chce, połączyć kilka, nikt nie robi z tym problemu. Nie jest to jakieś takie na sztywno wszystko ustawione. Mhm. I właśnie na pewno tego, że wszystko jest przemyślane, nawet <Ky> ktoś wczoraj powiedział, nie pamiętam kto, że mogliby zatrudnić tutaj kogoś, kto sprząta ze stolików butelki i przy okazji też się zajmuje właśnie tym, żeby jakoś wolne stoliki organizować. Ludzie czy coś. sami sprzątają przecież, bo za 20 butelek jest hot dog. Czy no tam. właśnie, taka głupota, <laughs> że za 20 sprzątniętych butelek, które potem po prostu trafiają do wielkiego kosza na segregację szkła, dostaje się kupon na hot doga, nie wiem ile on tutaj kosztuje szczerze mówiąc, nie wiem ile to jest warte, 8 zł pokazuje nam Michał, Dzięki, no właśnie i ludzie chodzą i sami sprzątają, tak, pojedynczy konwentowicze, też taka no, nie, ale ktoś musiał na to wpaść, mm -hmm. więc rzeczywiście pod kątem rozwoju takich, tych, takich drobnych kroczków, które w sumie dają no, całkiem spory przeskok, to rzeczywiście tak, to się dzieje i to widać na każdym kroku, takie małe rzeczy, które razem czynią swoją różnicę. No dobra, to co, czas jeszcze na chwilę skoczyć na strefę gastro? Owszem. Mano też? Tak jest i też, i też uważam, że, jest, że się rozwinęła. Mówiłem to już chyba wczoraj, e, ale dzisiaj zobaczyłem dużo więcej rzeczy. E, Rozwinała się nieźle. To naprawdę był dramat kilka lat temu z, z, z jedzeniem. A... No Ale zapiekanek nie jadłeś. No i tak te zapiekanki podejrzewam, że są lepsze niż to, co tutaj było kilka lat temu jeszcze serwowane w tym samym miejscu. Ale właśnie se kurczę uświadomiłem, że nie byłem w Gaze a miałem odebrać kartę, którą kupiłem i będę musiał teraz za przesyłkę zapłacić. Cholera jasna. Ja ci mogę odebrać i ci przejść z sagim drugim. Eee, nie wiem czy oni jeszcze jutro będą, bo oni dzisiaj mieli event, e, ale co roku zamawiam sobie kartę eventową, e, bo to można kupić bez, bez brania udziału w evencie i patrz zapomniałem. Spytam zaraz koleś, dobra nie ma sensu wchodzić w prywatę. Ogólnie jestem, jestem mega zadowolony i teraz muszę wypocząć, bo za chwilę majówka muszę odżyć. No to no to czas do gasty. I tak naprawdę jeszcze jedna rzecz, że załatwiłem wszystko, co chciałem załatwić. To też jest ważne. Miałem swój plan i wykonałem go w 100%, a nawet więcej. A jeszcze dodatkowo masę rzeczy zrobiłem sobie tak tutaj. Super zabawa. Polecam. Dobra, nas... Je jeśli nie przerażają Was tłumy. <śmiech> no, dobra, to dzięki Mando. Dziękuję Ci dzięki Pawle. Dzięki A my słyszymy się już dzisiaj. <śmiech> Ale za kilka godzin. Na razie, hej. Witamy ponownie Mamy trzeci dzień konwentu. Niedzielę. Cały czas jesteśmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i tym razem znowu jesteśmy w większym gronie. Są z nami Agnieszka Brodzik z Karpę Oktem. Co piłaś? Rzelekcje. <grym> bo, bo coś ewidentnie. Cześć. Jest z nami też Paweł, Szaraczek, Mateja z No elo. I jest Michał Nienawidzę Ludzi Jakowicz. <grym> <Karpę Oktem> Cześć. A nienawidzi, ja się przywita. Żarty żartami, ale tak, spotykamy się tutaj już e, trochę pod koniec naszej chyba bytności tutaj na konwencie. Go <tuszel> to może krótkie podsumowanie. Aga, bo jeszcze się nie opowiadałaś. Co robiłaś przez te trzy dni? Na ile konwentowałaś właśnie tak prelekcyjnie, merytorycznie, na ile nie wiem, targowo, w e, strefie gastro, czy może coś innego tutaj jeszcze robiłaś? Na co postawiłaś? <tuszel> Konwentowałem, <tuszel> ja? Konwentowałem strefie gastro. gastro. Chciałam powiedzieć, że ja już się wypowiadałam w, w, w tym podcaście, tylko Szymas by to usunąć. Ja protestuję. Tak, w każdym razie chciałam powiedzieć, że konwent jest super. Jeżeli chodzi o poprzednie edycje, to dużo poprawiono w tej, względem tych poprzednich. To znaczy na przykład kolejki w tym roku są genialne. Są na bieżąco ustawiane tak, żeby wszystko było ok, można sobie są takie baloniki śmieszne, że ostatnia osoba w kolejce trzyma żółty balonik z napisem koniec kolejki e, także wszystko jest super, można e, w sumie to tak nawet sporo punktów programu, e, programu zaliczyłam jak na perką to jest nieźle a w strefie gastro też konwentowałam, tak a z programu coś byś wyróżniła, coś Ci tak szczególnie podeszło? chyba nie, aż tak dużo nie, nie zaliczyłam tych punktów, żeby tutaj robić jakieś rankingi mhm. e, no nie wiem, to nasza prolekcja, ta druga wyszła. Będziemy jeszcze po tym rozmawiać, tak? O no tym może tym może teraz. Naszym... No, ta moja projekcja to tak, no niekoniecznie. <gry> ale ta dzisiejsza, no myślę, że nam wyszła. I no nawet fajnie. się zmieściliśmy ledwo, ledwo. Końcówka już była sprintem, ale daliśmy radę. Ale udało się. Dobra, to teraz panowie, co tam u was, słychać w tym trzecim dniu? W ogóle Jerry jeszcze o drugim nie mówił. Tak, no nie mówiłem o drugim. No, ogólnie ja oceniam imprezę bardzo dobrze. To trochę rozmawialiśmy z Masą kultury u nich w podcaście, że widać, że Pyrkon już niewiele może zrobić w kwestii rewolucji, ale ewoluuje tak małymi kroczkami w dobrą stronę, bo jest sporo usprawnień i no, naprawdę organizacyjnie to, to wypada dobrze poza małym zgrzytem na Gigwajcie, gdzie wczoraj byliśmy. No i, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o program, to ja wiele nie powiem, bo ani wczoraj, ani dzisiaj poza naszymi prelekcjami zbyt wiele rzeczy nie zobaczyłem. No, ale to jest kwestia tego, że też umówmy się, że niestety no, tego się nie zmieni. Kolejki na wszystkie prelekcje są duże i po prostu no, trzeba by się było ustawić odpowiednio wcześniej. A też chcąc się spotkać z ludźmi, których tutaj jest dużo i porozmawiać, no to niestety na wszystko nie ma czasu. Natomiast łącząc ten wczorajszy dzień i dzisiejszy, dzisiaj byliśmy na rodzinie Adamsów ponieważ Pyrkon ściągnął Teatr Muzyczny z Poznania z takim, można powiedzieć, recitalem piosenek z rodziny Adamsów i to był fantastyczny punkt programu, naprawdę. Była pełna sala ziemi, ludzi i z rozmachem to było zrobione jeżeli chodzi o Teatr Muzyczny a też no i wypadło w ogóle to fantastycznie, ale też widać było, że aktorzy chyba są pod wrażeniem tego, że są w takim miejscu, no bo jednak Teatr Muzyczny to jest dużo mniejsza miejscówka i też było widać, że, że po prostu dają z siebie przysłowiowe 110%. Mhm, ja muszę tutaj powiedzieć, że ja w ogóle widziałem ten punkt, bo jest na pierwszej stronie gazetki programowej, ale ja no, też tak przejrzałem tyle o ile. Nie pamiętałem, kiedy on się odbywa. Tak w ogóle, ja myślałem w początku, że może to jest płatna atrakcja gdzieś dodatkowo, czy coś takiego. Tu się okazało, że nie, że ona po prostu odbywa się na sali ziemi, jest to godzinny fragment musicalu. Jerry się wybierał z żoną, więc postanowiłem Wywiad się razem z nimi. I kurczę, tak jak nie miałem żadnych emocji z tym związanych, oczekiwań, tak szedłem, wiesz, po prostu jako jeszcze nieprzytomny, prawdzie po lodowatym prysznicu trochę się wybudziłem, ale nadal jeszcze byłem, myślałem je trochę gdzie indziej, tak jak już byłem na sali, pomyślałem sobie, wow, w ogóle nie wiedziałem, że ta sala jest przystosowana tak do koncertów tego typu imprez, bo tak, tak, byłem no. tutaj na takich raczej rozmowach z jakimś gościem, a tutaj te wszystkie światła, to jak się dźwięk rozchodził, to, że właśnie dało się zrozumieć całkowicie ten śpiew i właśnie to, jak pięknie oni też śpiewali, te wszystkie, wiesz, ta scenografia, ta animacja w tle, wizualizacja tak właściwie i rekwizyty i to, że to naprawdę było na żywo. Ja nawet tak przesadając sobie pomyślałem, czy nas nie oszukują tutaj mówię, to aż tak dziwnie dobrze, wszystko cudownie brzmi, ale nawet było słychać, na przykład piłka latała po tak, sali, tak. To, to, to właśnie pęd powietrza, czy że ktoś łapie piłkę, no efekt niesamowity i też, tak takie strasznie pozytywne to było, tak wesołe, radosne, To też był pełne dobry z programu właśnie na niedzielę na jedenastą, bo to właśnie jest trochę tak. Że ten konwent dopiero znowu się budzi po życia, po tej, do życia po tej intensywnej sobocie no i tego rodzaju punkt programu właśnie z piosenkami gdzie nie trzeba intelektu specjalnie wysilać i notować jakieś informacji to jest fantastyczna sprawa i fajnie w ogóle, bo to nie jest jedyny punkt tego rodzaju w programie Pyrkonu bo, bo przecież była w piątek ta Arka widzieliśmy też jak teatr ósmego dnia serwował to przedstawienie też to wyglądało fajnie, było parę innych jeszcze punktów programu, które nas już ominęły Także no fajnie, że dla tej masy ludzi też tego rodzaju atrakcje są serwowane. Ja szkoda, że człowiek pewnie nie wie nie o połowie Ta, tego to. typu rzeczy, bo tak samo na zewnątrz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale często tak gdzieś przechodzimy nawet po prostu z jednej sali do drugiej, jak tam do Stepa na chwilę wpadamy czy do gastro, no to tam przecież też są jakieś pokazy, to, czy to z tym ogniem, czy jakiś właśnie taki teatr akrobatyczny, nie wiem nawet jak to ująć, ale po prostu tam się cuda działa, jakaś wielka maszyneria po prostu. A na nas. A, no, tak, nas, tak, tak. były marże z ananasem to, to, to dziś nie wiem o co chodzi Ale, ale było fajnie Ale nowa konwentowa coś. tradycja Ja nie wiem o co chodzi, ale idzie hmm, tak. Dokładnie e, Dobrze, no to teraz Paweł Dzień Co dobry. nam powiesz w tym trzecim dniu? E, po tym jak przestaliśmy nagrywać wczoraj To poszliśmy konwentować Do strefy gastro Później poszliśmy spać Spaliśmy w sleep roomie Generalnie jestem pod wrażeniem tego, że udało mi się zasnąć Udało mi się obudzić rano o 5.30 i wtedy jeszcze nie było kolejek do toalety. To jest myślę, że dosyć istotne, bo później jak się obudziłem drugi raz to już były. I w ogóle tak chciałem powiedzieć co do tego balonika, że tam też ten balonik dla ostatniej osoby w kolejce do, do toalety byłby dobrym pomysłem. Jeszcze się załapałem na umiarkowanie ciepły prysznic. Byłem w McDonaldzie na śniadaniu. Kupę. No to już kupę. <laughs> Bardzo szczegółowa, detaliczna no agencja. tak, a zaliczyłeś tak. jakiś punkt programu? Żadne tak, łacice, Łasice nie wyleciałam <laughs> Nie, zaliczyłem jeden punkt programu i to taki, znaczy troszkę myślałem, że będzie to coś innego, ale było generalnie fajnie, bo w tytule, bo coś o grze o tron, to myślałem o, super, to jeden, jeden chociaż zaliczę był to generalnie punkt programu o modzie i jej, znaczy jej jakichś takich punktach, gdzie ona się łączy z fantastyką i w ogóle z takimi różną popkulturą i po prostu prelegentka opowiadała o różnych projektantach, czy projektach różnych, takich, taki, które gdzieś tam są wystawiane, które były związane tu z Gwiezdnymi Wojnami, tu też z Gromotron, więc jednak tam mogę sobie odhaczyć. I, I z różnymi, różnymi takimi innymi, jakimi Star Trekami i tak dalej. Fajny bardzo punkt programu. I, i całe się nie było pełnej sali, bo to tak przyszedłem na ostatnią chwilę. Także hmm. dzisiaj jeden punkt zaliczyłem, poza tym, który prowadziliśmy. W ogóle, tak jak właśnie wczoraj, yy, ja też trochę magodziłem, nie, że jednak ciężko się dostać na projekcjach. Dzisiaj tak w miarę się daje mm -hmm. jednak. Tak, nie? Tak. Widać, widać, widać, widać. To jest... Jest też jakoś, bo to jest niby rozbite, nie, ale cały czas pod salkami tak się człowiek zastanawia. Nie wejdę, nie wejdę. Tak jak bo właśnie opowiadałeś, nie, że człowiek czasem panikuje, że może nie ma sensu. Tak samo właśnie po musicalu można było sobie zrobić zdjęcie. I kolejka była na... No, nie wiem, 100, 200, 300 osób, bo ludzie stali właśnie piątkami i po prostu cały ludzki korytarz był zawalony. Tak sobie pomyślałem, moja nie ma sensu. Ale po chwili zobaczyłem, że jedna trzecia kolejki zniknęła, że tak szybko to szło i sobie mówię, właśnie jeszcze z Michałem tutaj siedziałem. Michał, chodźmy, tak zobaczymy, może się uda. No i się udało bez żadnego problemu tam z 7 minut i wiesz, kolejka zniknęła, więc rzeczywiście organizacja no strasznie się rozwinęła. Tak to właśnie wszystkie takie drobne rzeczy, których nawet nie widać, no bo w sumie jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, no to w sumie nie wie co się zmieniło. Tak zresztą to nawet właśnie jest takie po prostu czujesz, że jak tutaj jesteś, bierzesz w tym udział a niekoniecznie maszyna, widzisz to z boku. Maszyna, tak, oh, dobra, tak dobra. ruszyła maszyna. Ale już dzisiaj, nic nie zatrzyma. Dzisiaj w ogóle jest tak o wiele luźniej tutaj. Widać, że dużo ludzi zniknęło tak, tak. i aż po prostu nie wiem ja się, ja się lepiej czuję. Dla mnie to, ale, to już jest taka no, ale to jest, optymalna ilość ludzi. To jest też fajne, że w sumie jest sporo punktów zachowanych jeszcze też na niedzielę. Są zagraniczni goście w niedzielę co to też moim zdaniem jest ważne, żeby jak konwent jest trzydniowy, żeby nie było tak, że nie wiem, ładujemy wszystkie atrakcje na piątek czy na sobotę, a tak czasami, my a tak czasami było i, i na konwentach czasem tak jest, nie? że później na tą niedzielę to już takie powiedziałbym trochę ma się wrażenie, że resztki, resztki na kaca takie zostają, a tutaj nie, jest, jest to fajnie rozłożone i rozplanowane, że naprawdę też takie grubsze punkty programu spotkania z gwiazdami, z zagranicznymi gośćmi i tak dalej, że one się też odbywają w niedzielę, więc jak ktoś ma jeszcze siły, czas i możliwości, to może sobie spokojnie nawet w tej spokojniejszej atmosferze z tego skorzystać. Mhm. No dobrze, to jakie plany na ostatnie minuty czy godziny na Pyrkonie? Jak zwykle żadnych, bo myślimy na bieżąco. <śmiech> tak, u, u mnie już ewakuacja niestety. A jak plan na kolejny rok i kolejny Pyrkon? Czujecie się zachęceni? My mieliśmy już w ogóle przerwę, nie? Tylko Aga była rok temu tak. tutaj. No ja właśnie. w ogóle jestem drugi raz na Pyrkonie. Więc... No i co, masz ochotę na trzeci? Nie wiem jeszcze. <gry> Nie, no ja już mówiłem wcześniej, dla mnie ta impreza jest trochę za duża. Ja się trochę tym czuję przytłoczony. Ale no jest generalnie fajnie, ale... Na pewno, no ja, ja co roku mam plany, żeby jeździć na, na, na różne imprezy. A zazwyczaj tego w końcu nie robię, także nie wiem, czy za rok pojadę. A potem kopernikąd kwasem, koniec. No! Paweł jest niekompatybilny z Pyrkonem, ponieważ Pyrkon trzeba planować, a Paweł tak, nie planuje. Tak, to jest dokładnie to. Tutaj trzeba dużo planować i w ogóle to jest. Tak. Ja, ja lubię tak po prostu sobie przyjść, coś czegoś posłuchać, wyjść, nie wiem. Nie, i właśnie, na myśli a czy z, noco, z nocowaniem to już w ogóle? No, tak, to ja na farcie no, gdzieś tutaj na pociągi. nie. Kupienie no. biletu na pociąg, to w ostatnim tygodniu to nie ma szansy. No. Nie jestem dobry w planowaniu, także... Kupiłem bilet na pociąg w czwartek o 15.00. No bo złodzi Łodzi pewnie nie chciał jechać. Nie? To... nie no, ja tak Was o to pytam, bo ja pierwszego dnia byłem trochę taki może nieżna nie, ale tak nie czułem tego w ogóle te tłumy mnie wkurzały i w ogóle jakoś tak no ten upał też swojego robił, ale tak ja tko, widziałem to kolejki <laughs> tak i mi przeszło i teraz jest flow, jestem happy w ogóle fajnie jest, nie No, teraz jestem na takim, mam nadzieję, że ten nastrój się pozytywny jednak utrzyma no i ja mam na razie pozytywne odczucia, ale zobaczymy co będzie za rok no, mi plany na w perspektywie rocznej nie wychodzą zasadniczo, więc to zobaczymy nie no, zobaczymy się no dobra, to dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia następnym razem. Cześć. A, cześć. Cześć. Cześć. cześć. <grywa> A już za tydzień kolejny na jedną A może nakręcimy ten odcinek na bazie id-marcowych? Mm -hmm. okay, moja pierwszy raz się uśmiechnęła, jak jej przysłałem wasze autografy mm. od wczoraj, także... Mm. Dobra. Cześć Bogna, z tej strony... Biedronka I Czarny Kot Bardzo serdecznie chcemy ci złożyć... dobra jeszcze raz... No zmontujemy to. Cześć Bogna! Z tej strony... Biedronka... I Czarny Kot! Chcemy Ci życzyć wszystkiego najlepszego... Z okazji urodzin! Mm. Szóstych! Szóstych! Brawo, brawo! Wszystkiego dobrego! Dziękuję Wam bardzo, kochani Dzieci. ludzie! To byśmy... To tak... Średnio by nas... Ja się nie mówię... Dla mnie ta scena była... Spoko, ale... Właśnie fajne jest to, że na przykład moim stanem... Nawet świadomość tego, że on zginie... Jakby nie... Niweluje... Jak do potęgi tej sceny. Bo tak naprawdę ona jest podbudowana. Jakby bardzo mocno ten film, nie? O czym Ale już teraz się. Nie, o Enki. Jak oceniasz gada... kone? Dobrze. Nieźle. Co jesz? Pizzę. Jaką? Nie wiem, salami. Aha, gorąca suka. Co chcesz jeszcze ode mnie? Dzień doby pytali. Nie wiem, jest nawet Dlaczego nie masz yy, trójnoga? Bo nie mam kawałka skarpetki. To no bida, panie, bida. No, panie... Na ale, ale, ale, jest to, na, ale to nagranie wzięło się stąd, że ja powiedziałem, że teraz zaczynam czuć konwent i to nie ma związku z alkoholem. Chcesz nagrać normalną relację z dzisiejszego dnia? Znaczy też, ale nie wiem czy jest w stanie. Jestem.. Ty... Ja ma odfarte... Mały... Jeżeli ma otwarte oczy, kurwa, to taka może świat za mojej nastąpi. Wczoraj bardzo nagrałem relację śpiąc, więc mogę nagrać ją i. Ale to chcesz tu czy chcesz wyjść. Tam jest taki sam hałas w sumie. Tam jest gorzej nawet podejść. Teraz takie małe dziecko biegało jak ja byś taka mała... O tej godzinie? No. I tam podeszło do jakiejś dziewczyny. mama była, nie wiem. M Moc się odboczy! <gulba> gorąca, Żyć mi się chce, a ta suka gorąca. Nie, możemy pokazać co dzisiaj zrobiliśmy i tak dalej, tylko nie wiem czy tu nie jest za duży kałas. Dzisiaj ja na zewnątrz będzie gorzej. Bo tam jest ta muza no, Red Bulla. Patrzę na miernik głośności, to jest tak. Gdzie wyspałeś kiedyś Nie no. A drugie pytanie, czy oglądał film? Nie, nie, bo to jest z tego. O ludziach pierwotnych, taka druga komedia. I tam cały czas tak, tak. i A mówimy, ja mówię, że na cięna, i nie zamknij się, no, no tak na ślipie jest cały czas, No dobrze. No, no. 24h. W nocy też? Głównie w nocy. Głównie w nocy. I to oklaski, to tu są co jakiś czas też na ślipie są cały czas. Też cały czas. Ja z toberów wziąłem. No. Halo, halo, coś powiedzcie. Halo, halo. Mówimy coś. Ale osobno. Osobno mówimy coś. No, właśnie, tak jest. Dobre. To witamy po krótkiej przerwie. Nie po krótkiej przerwie, tylko to jest pierwszy wstęp. A, to elewałem fejla. No chyba komuś. tak. Witamy, witamy, witamy. Witamy Was bardzo serdecznie. Pogotowie się jechać w tym momencie. <grym> w tle oczywiście, bo czemu miałoby mi coś Karma, karma, karma. Witamy, witamy, witamy. Oraz... No, dobry wieczór. Michał Rakowicz, czyli Jerry. Bawi. Weźmy na Maksa profesjonalnie, a kolega ja. się wykazuje brakiem profesjonalizmu i jeszcze go to bawi, nie? Ja czym dobra wieczór. To no, już On kulkę. lubi montować. To, to dlatego. Nie, niestety nie. No bo śmieciarka ma audio u nas. Takie normalne, jak, jak zawsze, takie na poważnie, poważnie no. tak. poważnie Ale tak w ogóle po tej prelekcji tam podeszli, coś ludzie tam pytali, nie? I tak mi serce prawie, że zabolało, jak tam właśnie tam mu pokazują, że o, to przeczytałem w to przeczytałem I tam coś na coś tam, nie? ja mówię, że no, tam prelekcja będzie, ten prezentację wrzucę na karpenoktem na stronę I na co? <grymne> no i wtedy no i... trzeba wilnie No wtedy powiedziałem, ale kurwa, wiedzą co jest CNT, a nie wiedzą co jest Kto Noctem by? To nie istniało, nie ściąłby, jakby nie, no w sumie, no nie, no, no W jesteś, w ogóle już tak na Jest paja, trzy pompki? Daję. Się. To jest przysiad. Źle go robi. cieszę, że w ogóle z tym plecakiem jeszcze jestem w stanie do ziemi o tej godzinie dolecieć? Kolana sobie zepsujesz. <głosy> to. Z ale to są, prosto czy? Nie, trzeba dupą, bo tego bardziej. To się z tym plecakiem, przecież towarzy jeszcze. Co ty tam masz tym plecaku? No jakiś napój. Kilka książek. Sześć <śmulity> no, Może, może być, że tak chce coś I No komiks jest, pro, mam. No, to ja mam. Baterie wytorzanie. do dyktafonu. Trzy komplety. I drugi dyktafon. I niego pategie I trójnór do dyktafonu. Aha się jest gotowym na wszystko, dobra. Film fest! Split film fest! Nagrywasz już? Bo się włączyłeś. Film Fest! w ogóle nagrałam ten twój dowcip, że się przez własną głupotę pomył coś tamten i akurat nagrywałam w ogóle z głosem filmik. Co, <laughs> co mi się? To się nazywa timing. No genialny, naprawdę. <laughs> dobra, gotowi? Zwalczcie i tak. gotowi? Tak. Tak, tak. Jak kosmicie na służbie u Kinga Dobra. To, to wychodzące z dupy. <laughs> Dobre Czy, rozpoczęcie Wiesz, jak się dowiedziałem o filmie Łowca Snów, że istnieje nie. Przychodzi do mnie Bartek w liceum Na korytarzu, taki znajomy, który trochę był taki świrusem, i on mówi Szymon, widziałem fajny chorob Siedzi do do właśnie za z dupy wychodzi ja W ogóle wiesz, wiesz też. spotkanie z Kingiem Nie z Kingiem, wiesz, nie, nie, wtedy już czytałem książki Ale wiesz, no, z filmami To jedno z pierwszych, takie, dobra, ale teraz Dzięki. Dzięki. Dzięki I do usłyszenia następnym razem, cześć Czecha, cześć. Cześć. Cześć. Cześć. A, A, cześć. cześć. Dobry wieczór. No. Ewa, musisz, musisz to zdjęcie A musisz też do zdjęcia drzwiła. Kto? A w ogóle... A. Rzeczy się taką mumikę.